Tu program drugi Polskiego Radia minęło południe. Źródła Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie. To Hajda Banda, polsko-białoruska grupa wykonująca dawne pieśni i tańce z Podlasia, Zachodniej Białorusi i Polesia. To nagranie z albumu nieprawdziwa ja, który ukazał się w roku ubiegłym. To także jedna z grup, która prezentować się będzie w najbliższych dniach na festiwalu Tallinn Music Week. To tak zwana impreza showcase'owa, czyli festiwal branżowy, na który przyjeżdżają głównie organizatorzy koncertów i dziennikarze. Więcej artystów, którzy się w tym roku w Talinie pojawią już w najbliższym Słuchaj Świata w niedzielę o godzinie 17:00. A dzisiaj także nagrania archiwalne świetnego zespołu z gminy Tarów, czyli Wesoła Trójka plus 1. To muzyka Świętokrzyska, która została zarejestrowana w roku 2015 wraz z opowieściami niestety nieżyjącego już Henryka Salamona. Dzisiaj w audycji także estońskie duo Rud oraz nowości płytowe, to zespół Argan i Kasbach Rockers. No a teraz jeszcze jeden zespół, który pośród wielu innych pojawi się na Tallinn Music Week, to Lena Jonsson Trio ze Szwecji. muzyka ze Szwecji i Lena Jonsson Trio. No a już teraz zapowiadane nagrania ze Świętokrzyskiego, czyli Wesoła Trójka Plus Jeden. To zespół, który został założony w roku 2010 przez klarnecistę Henryka Salamona z Sulejowa. To gmina Tarłów i powiat opatowski. Pan Henryk jeszcze w latach 70 grał z ojcem, wytrawnym przedwojennym muzykantem w kapeli Salamonów, Współpracował także z wieloma osobami, m.in. ze znanym w regionie harmonistą Franciszkiem Grębskim. W miarę upływu lat zapotrzebowanie na tradycyjną muzykę spadało, a muzykanci przechodzili w stan spoczynku spowodowany wiekiem i stanem zdrowia. Przez wiele lat Henryk Salamon próbował reaktywować swój zespół. Udało się to jednak dopiero w roku 2010. Znalazła się w nim m.in. córka dawnego kolegi pana Henryka, akordeonistka, czyli Barbara Michalec z Ciszycy Dolnej. W repertuarze Wesołej Trójki stare tematy muzyczne, które pan Salamon odziedziczył po swoim ojcu, czyli powiślaki, oberki, mazury, sąsiadowały z nowszym repertuarem w postaci tank, Foxtrotów i ślofoksów. W roku 2015 z inicjatywy Mateusza Niwińskiego Zespół został zaproszony do klubu Tynderyndy w trakcie Festiwalu Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu. I to właśnie dzięki temu udało nam się ich zaprosić do studia. To nagranie archiwalne z czerwca 2015 roku. Niestety lider grupy Henryk Salamon zmarł kilka miesięcy później. Nazywam się Salamon Henryk, jestem y, kierownikiem kapeli Wesoła Trójka Plus Jeden. Co to za kapela i skąd jesteście? No Jest to kapela składająca się z czterech osób, klarnet, skrzypce, akordeon i bębenek. A my pochodzimy y, z gminy Taru, ja mieszkam w Sulejowie. Moja koleżanka na akordeonie i na skrzypkach, kolega, mieszkają w Ciszycy Dolnej. Natomiast na Bębenku przygrywa nam Gaweł Kazik z Czekarzewic, ale też to jest gmina Tarłów. No i w sumie już tak razem gramy, ja wiem, z 5 lat. No ja jestem najstarszy stażem w muzyce, bo już no, te 45 lat to co najmniej się tym interesuje. Grałem z ojcem wcześniej też mieliśmy kapelę, to była kapela Salamonów. Później graliśmy, jak ojciec zmarł, we czterech. Tak samo pan Grębski Franciszek występował też na, na, na festiwalu w Kazimierzu. No a później, no, to już te kapele się porozlatywały. Te ludzie, które ze mną grały, to powymierały. Nie żyje nikt już oprócz mnie, jeszcze zostałem. Ja no i tak, złożyłem jedne kapelę z pięcioosobową, no i ta kapela się nam rozleciała. Później złożyłem kapelę trzechosobową. No i tę trzechosobową kapela tak do dzisiejszego dnia jest ta wesoła trójka plus jeden. Ten plus jeden to doszły skrzypce, dlatego tak jest plus jeden. A proszę powiedzieć, skąd ten repertuar? No ten Depertuato, ojciec mój był przed muzykantem. No i on tam chodził po weselach, po zabawach. No ja od niego po prostu te wszystkie takie podwiślaki, oberki, kujawiaki, mazury. No i jeszcze tam jeszcze inne jakieś utwory takie, no, zasłyszałem od niego. Nauczyłem się, razem grywaliśmy 6 lat, także zostało w głowie wszystko jest. Powiedział pan, że ta kapela nie dopiero od 5 lat, tak? No bo to już jest w ogóle nowa kapela, która, która wcześniej nie była. Ja już tę kapelę po prostu zmontowałem, bo tak jak mówiłem, miałem poprzednio pięciosobową kapelę. I od tej kapeli uderzyłem. Ta kapela po prostu znikła. Natomiast później dobrałem sobie akordeonistkę. No i na bębenku grał ten sam bębenista, który w tej chwili gra. No i ja, i to była wesoła trójka. A gdzie gracie? I na jakich zabawach, imprezach zdarza wam się występować? To na znaczy dzisiaj, jakśmy byli w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarłowie, Tośmy tak występowali tam na Dzień Kobiet, a to graliśmy też Orkiestra Świętecznej Pomocy, Jurka Łopsiaka, no i takie inne jakieś tam uroczystości jak są, no to graliśmy. W tej chwili no wójt gminy nas po prostu zlikwidował, no ale myśmy jakoś zapoznali się znowu z innymi ludźmi, który, które nam podały rękę. Przyjechaliśmy do, do Kazimierza, jesteśmy zadowolone, gramy, wszystkim się podoba. Wspaniała muzyka, taka bardzo taneczna. Zdarza wam się grać do tańca? Do tańca tak samo. Walczyki, foxtroty, rąby, tanga. No ja jeszcze znam Ślofoxa, co tu nie znają na pewno. Bo tak jak mówię, no ja te, te 45 lat tego grania, no trochę tak jak mówię, tych, tych różnych rzeczy takich człowiek spamiętawi. No i to się na tym się bazuje cały czas. A jakie jeszcze macie teraz w planach występy? Gdzie będziecie grali? No w tej chwili no to nie mam tak bardzo planu, gdzie byśmy mogli zagrać. No chyba, że znowu jakaś się znajdzie dobra dusza i poda nam rękę, no to my chętnie przyjedziemy i pogramy, pomożemy. Jak państwo razem pracują? Spotykacie się regularnie na granie, żeby poćwiczyć? Tak. Do momentu, kiedy byliśmy w, tego, w goku, to raz w tygodniu mieliśmy próbę. No i tamśmy sobie trenowali, tak żeby no, człowiek miał całe czasy to w głowie, w palcach. No i, i do tej pory tak się to, to dzieje. Jak trafiliście właśnie tutaj do klubu Tindryndy? A przyjechały takie dwóch panów z dziewczyną. No i oni mnie, bo oni u mnie były tylko. I miały później z powrotem przyjechać. No ale nie przyjechały, ale przyjechał Maciek. Ten Mateusz. Niewiński. No i mówi czy byśmy my nie zagrali Przykładowo na ten rendy w Sycynie. No ja mówię, na razie nie ma żadnego innego programu, żeby gdzieś pójść. Z chęcią zagramy, dlaczego nie? No i graliśmy w Sycynie. Teraz znowu mówią, no może byście do Kazimierza przyjechali. Chętnie przyjedziemy, dlaczego by nie? No i przyjechaliśmy do Kazimierza. Zagramy. Zobaczymy, czy się to będzie podobać, czy nie. Prawdopodobnie dochodzą mnie słuchy, że wszyscy nie ludzie były zafascynowani taką kapelę. No ja też jestem absolutnie zachwycony tym, jak gracie, a jak pan ocenia tych młodych ludzi, którzy się tak garną? Bo to tutaj jest większe zainteresowanie ludzi chyba nawet z miasta, prawda? niż z tego regionu, z którego pochodzicie. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, o narybek tak zwany, jest bardzo niedobrze. Nie ma. Nie ma po prostu. Nie wiem, czym te ludzie mają głowy pozajmowane po, po czy, czy, czy, czy coś. Nie mam pojęcia. Ale jest bardzo, bardzo słabo. Ja byłbym bardzo zadowolony, żebym miał choć trzy osoby czy cztery, żeby, żeby uczyć. Nauczyłbym, bo gram na klarnecie, gram na saksofonie. Trochę znam trąbkę Także myślę, że gdyby były chętni, udzielę pomocy i za wszelką cenę chciałbym, żeby ich ktoś się nauczył i żeby był lepszy ode mnie. Wesoła Trójka Plus Jeden, czyli muzyka regionu świętokrzyskiego z gminy Tarłów w powiecie opatowskim. O zespole opowiadał Henryk Salamon z Sulejowa. Teraz w źródłach Duo Root, czyli Anlise Trebane i Katarina Kiwi. To artystki ze Stonii, które pośród wielu innych grup wystąpią na zbliżającym się Tallinn Music Week. Duo Root w roku ubiegłym wydało album Il Mateade, bardzo wysoko oceniony zarówno przez słuchaczy, jak i krytyków. Dwie kompozycje z tego albumu, jedna z towarzyszeniem zespołu Półlubu. Ta päeva, kõige suurem südu päeva, takka, tule nüte, Lęen, lähen lenetela. laske maja, Taru poja, Mina vainegel kuga, takka, tule nüte, Lęen, lähen, lähen liugu, Liina liugu pika tiudu, Liina liugu laski, jälle, Nie. Ze Estonii i duo Rut. No i to już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze obiecana nowość płytowa. Tym razem podróżujemy do Maroka. Przed nami zespół Argan, pochodzący z Mirleft na południu do Gadiru. Artyści powracają z albumem, na którym znalazły się cztery reinterpretacje kompozycji z ich debiutanckiej płyty która ukazała się w roku 1996. Zaprosili także do współpracy The Kazbach Rockers. To, proszę Państwa, taki hipnotyczny, berberyjski grów, troszeczkę pustynny blues z bardzo surowymi zaśpiewami wokalnymi. Na zakończenie zatem dwie kompozycje z tej płyty, a ja już Państwu dziękuję. Kuba Borysiak, do usłyszenia. Zapiski ze współczesności. Witam i zapraszam do słuchania wspomnień i refleksji Jerzego Maksymiuka. Dzisiaj opowieść o latach studiów, o mistrzach, konkursach i przyjaciołach. W szkole na ulicy profesorskiej byłem tyle, ile przewidywał program, chyba 5 lat. A potem byłem w wyższej szkole. Stale mieszkałem w Zikance, ponieważ potem studiowałem trzy jeszcze, wydziały, kompozycję i, i fortepian. To chyba mieszkałem 11 lat w Zikance. Mieszkałem z Jakowiczem. I bardzo sobie cenię to spotkanie, ponieważ jesteśmy bardzo wielkiej przyjaźni. Myślę, że i on, i ja osiągnęliśmy to, co Bóg tam dał. Więcej nie mogliśmy, ale ch chyba nie straciliśmy dnia. Czyli skończyłem tą szkołę, no i potem była wyższa szkoła. I moim profesorem był profesor Jerzy Leffelt, Ale stała asystentką jego była Irena Kiriacka, tego uczyłem się u niego, ale ona przygotowywała mnie do, do tych lekcji. Jakie utwory grałem? Franka, Brahmsa i potem Etudes Symfoniczne. Szumara, O, to cudowny utwór. I, I zawsze to, co było do w sensie muzycznym, wychodziło dobrze. Ale to, co było w sensie technicznym, to nie mogło wyjść, bo, bo nie może lip odgrać w koszykówkę, no bo nic z tego nie wyjdzie. Za mała ręka i chyba za mało sprawna ręka. No, ale jednak to dało mi zacięcie do tego. Ja ćwiczyłem po 14 godzin, to nieprawdopodobne. Nie jeden miesiąc, ale latami. I wakacje też. 14 godzin. Jaki był profesor Lefeld? Troszkę było kłopotliwe, ponieważ jak zaczynałem grać, to przerywał zbyt często i sam pokazywał, jak to trzeba zagrać. Natomiast był to nadzwyczajny muzyk. Potem dyrygowałem już jego symfonię. No a wspaniale, czytał nuty w sposób nieprawdopodobny. I w sensie muzycznym to był wzór niedościgniony, tylko nie mogłem za nim podążyć, bo chyba temperamenty nie bardzo się zgadzały. Był człowiekiem takim nie mówiącym niczego źle, a ja odwrotnie. Jak pracuję z orkiestrą, to mówię o rzeczach, które trzeba poprawić, chociaż podobno nie powinienem się tym zajmować. No, ale jak widzę, że coś jest źle, to poprawiam. Słynne jego zdanie po recitalu. Jak pani ta śpiewała? Ona śpiewała dobrze, tylko nie ma cym. Wspaniałe zdanie. Do historii przeszło to zdanie. Kilka moich zdań też przeszło, no. Jaki był profesor Neffeld? Bardzo elegancki w ogóle postura była niezwykła. Był bardzo przystojny, wysoki, wspaniale zbudowany, wspaniały, nosił garnitury. Jeździł na, na motorowerze i stale go reperował. A, mieszkałem w jego domu.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 Teraz jest honorem, kto pisze muzykę do filmu, kiedy jest odwrotnie, bo to był mój taki zarobek, ponieważ rodzina w ogóle nie mogła im pomóc, bo nie miała jak. Wiele osób spotkałem, no wszyscy zdolni i niezdolni tam się przewijali, przez tą karkę. to było takie centrum, gdzie wszyscy przychodzili. Wieczorem niektórzy w pięknych marynarkach grali, pamiętam, Bryża, ale było no, biednie. Mieszkałem, z Andrzejem Banatem, który obecnie jest skrzypkiem w Getynze, a potem jest z Krzysztofem Jakowiczem. Pamiętam, mama Andrzeja Banata robiła świetny smalec. To było coś takiego, jakbym jak teraz, ja nie wiem, kalary czy coś. A ponieważ nie było noży, to nauczyłem się techniki, jak bułkę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 łóżko czerwono-żółte, zielona deska. Mówi, Boże, coś stało, stało? mi w oczach. No ale jakoś tak strasznie się chyba przyzwyczaił, bo, bo nie pamiętam, żebym to przemalowywał. No i to był jedno z wystąpień, ale pamiętam o jednym człowieku. Andrzej Partum. To był jeden z najgenialniejszych ludzi, jakich spotkałem. Tylko Fantazja przeszkadzała mu we wszystkim, nawet w zjedzeniu, siadaniu. Ale niezwykła ręka, niezwykłe zdolności techniczne do wodymiany, czegokolwiek się nie dotknął, do poezji, do malarstwa. To był prawie geniusz, niestety, nie, nieokiełzany i nie wiem, co się z nim stało, ale był w środowisku literackim znanym. Muzyczny talent, takiego talentu ja nie, nie widziałem nigdy. Czasami przy takich możliwościach się nie dochodzi do niczego. Tak jak Kuzio, który grał na skrzypcach. Brał normalne skrzypce i brzmiał jakby to był Guadagnini, albo Del Djezu, albo Stadivarius. Miękki, soczysty, wielki dźwięk. Dźwięk jak na wiolonczeli, no te, takie palce. I też jakoś się zgubił w tym życiu. No ale to już inna sprawa dla psychologów. Dlaczego się tak dzieje, że człowiek z dużymi, niezwykłymi zdolnościami jakoś nie dochodzi do tego, a drudzy, którzy Krok po kroczku, po kroczku jakoś dochodzą, ale z pewnością metaforyczne jest stwierdzenie Paderewskiego, że wystarczy 99% pracy, a 5% talentu. No to jest metafora, jeżeli ktoś ma 5% talentu, to musi być stolarzem, bo nic w muzyce nie osiągnie, to jest niemożliwe, musi mieć 99% talentu i 99% pracy, to wtedy jeszcze coś będzie, ale nie mniej. Studiowałem kompozycję u Piotra Berkowskiego i jednocześnie fortepian u profesora Jerzego Lefelda. Ciekawe były już lekcje u Piotra Berkowskiego. Nielagannie ubrany, bardzo przystojny. Uroczo mówiący o muzyce, pamiętam jak, jak mówił o rożku angielskim, to w pewien sposób śpiewał, jak to jest. Ale było w wielkie niebezpieczeństwo, jak zobaczył jakąkolwiek kobietę, jak ładną, to przerywał w ogóle rozmowę o muzyce i prawił komplementy w sposób niezwykle elegancki. I stale przyjeżdżał, albo to z Paryża, albo z Genewy. Stale podróżował, w tych czasach, kiedy nie bardzo mu można podróżować, ale widocznie mi miał przyjaciół, bo w Paryżu było kilku kompozytorów. Spisak, znakomity kompozytor no teraz zapomniany, palester, i to była taka szkoła polska, ludzie, którzy znakomicie pisali. Studiowałem razem ze Zbyszkiem Rudzińskim. Ja fantazjowałem, jakby wszystkim, a Zbyszek Gruziński pisał taką klarowną partyzurę, bardzo zorganizowaną, logiczną, i ja pisałem jakieś wariacje, a on pisał kwartet, i bardzo profesor Pyrkowski chwalił ten kwartet. Bardzo się cieszę, bo Zbyszek Gruziński ma wiele osiągnięć Opera, która chyba przejdzie do historii bardzo piękną operę napisał. To jest poważny kompozytor. Napisałem mnóstwo utworów. Najbardziej taki najcenniejszy to cykl poematów na dwa fortepiany, orkiestę kameralną i głos. Złożona była to muzyka taka mesjanowska. Jeszcze wtedy te wszystkie rzeczy z zachodu. Nie dochodziły do nas, to trzeba było specjalnych zmagań, specjalnych starań, żeby się dowiedzieć, co to jest Weber, co to jest Albert Berg. No ale miałem przyjaciół, to był Stefan Berg, który wspaniale znał języki, które nam zdobywał książki i żeśmy się dowiadywali w taki sposób o nowych kierunkach w muzyce. Jak się w taki trudny sposób się dowiaduje, to, to bardzo to zalega w głowie i, i skutek tego jest znacznie bardziej wyrazisty niż, niż kiedy to przychodzi łatwo. przeżyłem się i dalej się przyjaździe z Zbyszkiem Pecherskim i to była nasza taka trójka i o właśnie, poza kawiarniami, na koncertach kompozytorskich, bo to było latem, to grałem wszystkie utwory współczesne, które pisali kompozytorzy. To, co było pisane na fortepianie, to ja grałem. Pamiętam nawet chyba Tansmana Mazurki. Kiedy on przyjeżdżał, to trzeba było zagrać Mazurki. I to pierwszy raz, który spotkałem Tansmana. Startowałem do różnych konkursów. Nawet nie odebrałem wyróżnienia na konkursie Smetany w Pradze, ponieważ były takie czasy, że trzeba było reprezentować, jak to Polska nie ma kandydata. I w bardzo krótkim czasie musiałem się nauczyć całego programu. Nie miałem tego koncertu to pamiętam, że w kilka dni nauczyłem się koncertu Prokofiewa I. Nauczyłem się, ale oczywiście, że bardzo dobrze, to chyba tego nie, nie mogłem zagrać. Ale na tym konkursie brałem udział no i, i zrobiłem wyróżnienie. Zwykle nie mówię o tym w ogóle, bo mówię o tym, że na Paderewskiego konkursie uzyskałem pierwszą nagrodę. Konkurs Paderskiego odbył się w roku 61. Fantazję Polską chyba grałem w finale. Paderewskiego Nocturga, którego... no i Etiudy. Cemol i Amol, ostatnio 23. trzecią. Chopina, ale chyba nie było tak źle, ponieważ dostałem tą pierwszą nagrodę. Ale główna moja praca to było granie właśnie współczesnym utworów. Pamiętam, że Patkowski zaprosił mnie, żebym się nauczył sonaty Eiffsa, Concord Sonata. Teraz mam nagranie Hamelu gra, tą sonatę. Co to za trudny utwór? Boże, jak ja się mogłem tego nauczyć. No ale to było kiedyś, jego głowa widocznie była jeszcze bardziej sprawna, chociaż teraz jeszcze nie jest tak źle. Bardzo dobrze zapamiętałem konkurs improwizatorski. Chyba temat napisał Krzysztof Penderecki i linii grali jakieś pasaże, jakieś arabeski. to ja powiedziałem, że to będzie sonata. I ten temat, który napisałem, to był pierwszym tematem, a drugi widocznie był mój. No i od tego momentu tak mnie zakwalifikowano, że jak trzeba za zaimprowizować, to Maksymiuk. No i rzeczywiście, dostałem tę pierwszą nagrodę, bardzo ten fakt mnie ucieszył. Nawet nie wiedziałem, że takie możliwości mam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 każdego muzyka i nie mogę tego osiągnąć, ponieważ jak gdyby wkraczał nie, w mnie swoją kompetencję, a ja bez zmiany orkiestry nie mogę dyrygować. Wracając do Madeja był profesorem niezwykle wymagającym, elegancki, niezwykle. Miał uszyty zawsze garnitur przez krawca, nie były kopowane. Płaszcz, pięknie uszyty garnitur, nawet pamiętam jak krawiec się nazywał, maszerek, Rwi pięknie uczesane, głowa też, włosy, papierosek.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 Może i tak pozostało, dlatego ja się nazywam... Jestem dobry drwal leśny, ale skuteczny, <śmiech> ale nie poeta. Dwa fortepiany grały wobec tego to nie było takie najwspanialsze, ale nie było innej możliwości. Orkiestra czasami grała, ale taki normalny koncert był, kiedy się... Dyplom zdawało. I pamiętam, że dyrygowałem Strauss'a Dylem Sławiczzałem. Potem nigdy już tym utworem nie dyrygowałem, ponieważ Strauss to nie jest mój kompozytor. Mój kompozytor to jest Stawiński, Alban Berg, Webern, Rachmaninoff, nie Brahms, Skjabin, bo nie można wszystkiego dobrze dyrygować. Natomiast wszystkie koncerty dyrygowałem, bo musiałem dyrygować, szczególnie kiedy zacząłem pracę w BBC. Tamte, bo Radio 3 imitowało codziennie ogromną ilość muzyki, tam nie mogłeś że że se koncertów nie zadruguje. Tak wspominał swoje lata studiów Jerzy Maksymiuk. Jutro opowieść m.in. o tym, jak powstawała Polska Orkiestra Kameralna.